Rozdział pierwszy. Rozkaz wyjechać. Pożegnanie. Nie płacz siostra za mną. Będzie ci lepiej, jak dotrę do Londynu, powiedział we wrześniu 1946 roku Karol Talik, pseudonim Ryś. Wtedy Beata Talik widziała go ostatni raz. Ryś był partyzantem walczył u boku Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Grupa Bartka była najliczniejsza na Podbeskidziu i mocno dawała się we znaki tym, którzy po wojnie wprowadzali w Polsce nowy ustrój – komunizm. Byli najbardziej aktywną, zbrojną formacją antykomunistyczną na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie. Mniej więcej w tych samych dniach Józef Marek, który też, jak wówczas mówiono, był w lesie, przysłał swoim rodzicom skrawek papieru. Pisał, przyjdźcie się pożegnać, wyjeżdżam na zachód. Józef miał wtedy dziewiętnaście lat. Także nie akceptował nowej władzy. Od kilku miesięcy również był pod komendą Bartka. Urząd Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska oraz żołnierze z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego początkowo nieporadnie, ale z czasem coraz mocniej naciskali partyzantów. Ci mieli dwa wyjścia. Zostać i dać się złapać siłą bezpieczeństwa, albo wyjechać jak najdalej. Wybrali drugi wariant. Jakub Marek pomagał swojemu starszemu o trzy lata bratu, Józefowi. Sam nie należał do partyzantów, nigdy nie był w ich obozie, który mieścił się na zboczach Baraniej Góry, jednego ze szczytów Beskidu Śląskiego. Trafić do obozu nie było łatwo nawet miejscowym, którzy po górach poruszali się jak po własnym podwórku. Jakub przynosił bratu chleb. Zostawiał go w umówionym miejscu, pod Bukami. Co miało oznaczać słowo zachód, brat dokładnie mi nie powiedział. Domyślałem się, że chodziło o Europę Zachodnią, wspomina Jakub Marek. Rodzice poszli do lasu na Salmopolu. Pobiegłem za nimi, chociaż kazali mi zostać w domu. Żegnając się, Józef mówił wtedy, że nie jedzie sam. Razem z nim w drogę wyruszają inni, leśni ludzie. Wsiądą do ciężarówek, które pod osłoną nocy przerzucą ich na ziemię odzyskane. Stamtąd bliżej będzie już do Europy Zachodniej. Matka błagała Józefa, by został. Ujawni się, odsiedzisz kilka lat i wyjedziesz, ale potem będę cię miała przy sobie, a nie gdzieś na końcu kontynentu, prosiła. Chłopak nie dał się przekonać. Pojechał. Nigdy więcej się już nie odezwał. Gdy państwo Markowie rozstawali się w lasku z Józefem, rodziny innych partyzantów także żegnały swoich bliskich. Brat Marii Byrdy ze Szczyrku, Jan, też walczył w partyzantce. I on również wyjeżdżał na zachód. Maria miała wtedy dziewięć lat, było od niej dziesięć lat starszy. Byli przyrodnim rodzeństwem, ale to nie miało znaczenia. Kochali się jak swoi. Maria pamięta, że nie było podziałów na mój, nie mój. Pamięta też ten ostatni raz, gdy widziała starszego brata. W środku nocy obudziły ją jakieś szmery. Spała w sieni, bo było wtedy gorąco. Udawała, że drzemie, ale ukradkiem otworzyła oczy. Zobaczyła Janka stojącego w pokoju. Był w wojskowym mundurze. Wyglądał dostojnie. Przeczuwała, że nie jest to kolejna nocna wizyta brata, tylko wyjątkowa chwila. Janek żegnał się z rodzicami, ci mieli łzy w oczach. Chłopak wziął bochenek chleba i wyszedł. Wtedy widziała go ostatni raz. Już nigdy nie pojawił się w domu, wspomina. Sprawa wyjazdu Jana w domu Byrdych była traktowana jako tajemnica. Rodzice między sobą rozmawiali o niej, ale nigdy nie opowiadali Marysi, dlaczego jej ukochany brat wyjechał, dokąd się udał i czemu się nie odzywa. Gdy za nim tęskniła, patrzyła na zdjęcie. Był w tym samym mundurze, w którym widziała go tamtej wrześniowej nocy, z karabinem w ręku. Obok stali koledzy, z którymi później wyjechał. Też młodzi i też w mundurach. Wszyscy z bronią w rękach. Podobne historie może dzisiaj opowiedzieć wiele rodzin z ciscami Lówki, Szczyrku czy Węgierskiej Górki. To miejscowości położone na obrzeżach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Na jego terenie leży Barania Góra, licząca 1220 metrów wysokości nad poziomem morza. Świerki porastające zbocza wtedy, zaraz po wojnie, dawały schronienie młodym chłopakom, którym nie było po drodze z nowym reżimem. Las stał się symbolem oporu, niemal jego synonimem. O zbuntowanych nie mówiono, że wstąpili do partyzantki, ale że poszli do lasu. Drzewa świetnie ukrywały partyzanckie bunkry i obozowiska. Można się było wtopić w zieleń, uciekając przed obławą sił bezpieczeństwa. Las dawał szerokie możliwości nieskrępowanego kontaktowania się z łącznikami, którzy przynosili chleb i mówili, co słychać w wioskach. Ale las nie zapewniał komfortu. Zamiast bieżącej wody oferował górskie potoki, pełną spiżarnię zastępowało runo leśne, a dach nad głową gałęzie, z których klecono szałasy. Partyzanci z oddziału Bartka pochodzili głównie ze wspomnianych powyżej wiosek. Co najmniej 158 młodych mężczyzn pod osłoną ciepłych wrześniowych nocy 1946 roku wsiadło na ciężarówki i wyruszyło na ziemię zachodnie. Rodziny miesiącami czekały na wiadomość. Ile w końcu mogła trwać podróż na zachód? Podejrzewali, że może listy przechwytuje UB i dlatego nie docierają do adresatów. Ślad po nich zaginął. Nigdy nie dotarły do nas żadne wiadomości z zachodu, że szczęśliwie tam dojechali i że ułożyli sobie życie, stwierdza Anna Szweda pseudonim Annuszka, jedna z tych, którzy nie wyjechali.